Bez słów. Dziś wysłuchała, czy deszczu krople cichym szelestem spadły na usta. Nad brzegiem morza aura wilgotna, a wiatr zalotnik już talię muskał. Do ust wnet przylgnął, zazdrośnik został w poufności wprawny woltyżer. Dwie małe krople spłynęły w otchłań. Szepcząc sekretnie, umknęły chyżo. Z pytaniem powiał wiatr prosto w oczy, Zaciekawiony skąd w nich iskierki. I choć się boczył, plątał jej włosy, Nic nie zdradziła cwanemu w gierkach. A może nadal śpiewało pieśni, Wciąż odmieniając falami życie. Spojrzało w słowa, z westchnieniem wcześniej wiatr ścichł gdyż swoje miał bez pokrycia czytał płodek mazoni